Przejdziemy teraz do dziesiątego wiersza, w trzynastym rozdziale. Paweł przypomniał nam, że to, co doskonałe, nadejdzie. Chrześcijanie są ludźmi zajmujący się przyszłością. Wszystko to wiedzą, że to, co czasowe minie i wiedzą, że to, co słabe, też przeminie. Najpierw musimy pojąć myśli Boże rozumem naszym. Kiedy zrozumieliśmy je naszym rozumem, wtedy stają się też wartościowe dla naszego serca. Ale nawet kiedy kilkakrotnie raz, kilkakrotnie raz zajmujemy się tym samym urywkiem Słowa Bożego, to ciągle na nowo i zawsze na nowo rozpoznajemy nowe strony tej prawdy, albo tego urywku. Zajmujemy się tą samą prawdą, ale może patrzymy na nią z innej perspektywy, i już widzimy coś nowego. Ale kiedy będziemy w niebie, to rozpoznamy wszystkie rzeczy doskonale. Z tego względu to, co cząstkowe minie, otrzymamy ciało chwały. Lizo Filipian o tym mówi. Będziemy uwolnieni od wszelkiej słabości. Będziemy uwolnieni od mieszkającego w nas grzechu. Wtedy, kiedy nasze ciało będzie zupełnie wolne od słabości, ograniczeń ludzkich, będziemy zupełnie w stanie cieszyć się miłości Bożej. Chociaż Wiemy, że tu na ziemi Bóg nam już wszystko objawił do, przez Ducha Świętego. 1 2 Widzieliśmy to w pierwszym liście kolejne drugim rozdziale. Demidium, wir im Himmel, in Weise neues to znaczy, że w niebie nie dowiemy się niczego nowego. Ja viel mehr Ale ale widzieć całość jednocześnie jest zupełnie coś innego, jak widzieć ją zawsze, tylko cząstkowo, tak jak na tej ziemi to czynimy. W jedenastym wierszu to wyjaśnia, mianowicie słowami, że gdy byliśmy dziećmi, mówiliśmy jak dzieci. Mieliśmy wyraz dziecięcy i myśleliśmy jak dzieci i wtedy wnioski nasze, rozumowanie nasze były też dziecięce. Ale kiedy dorośliśmy, wtedy zauważyliśmy, że nie jedna rzecz z przeszłości była dziecinna i zakończyliśmy to, bo przez naszą dojrzałość rozszerzył się nasz horyzont pojmowania. I jest to rzeczą zupełnie naturalną na, to, na tej Ziemi. Każdy w swoim życiu to, tego doświadcza. W 12. wierszu czytamy: porównuje życie teraźniejsze z e, oglądaniem przez e, zwierciadło. Das waren ja früher metallspiegel, die poliert waren. Lustra tamtejszego czasu to były lustra metalowe, które były po prostu tylko polerowane. I patrząc w takie lustro, było widać tylko bardzo niewyraźnie. I porównując to z niebem, to w niebie będziemy widzieli Pana Jezusa wyraźnie, wyraźnie i twarzą w twarz. Kogo Bartymeusz, kiedy był uzdrowiony, widział najpierw? Najpierw zauważył Pana Jezusa, kiedy uzdrowiono Jego oczy. Tego, którego, który dał Mu umiejętność widzenia. Wcześniej nie widział niczego. Teraz widział światło. I jako osobę pierwszą widział Pana Jezusa. Tak i my kiedyś zobaczymy Pana Jezusa twarzą w twarz. Dzisiaj widzimy Go wiarą naszą. To znaczy oczyma serca naszego. List do Hebrajczyków mówi nam, że dzisiaj już, teraz widzimy Pana Jezusa lub 2 Koryntian 3, 18, też o tym mówi. Już dzisiaj go widzimy wiarą, ale jeszcze nie twarzą w twarz. Ciągle widzimy tylko część. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, tą samą myśl zawiera. Możemy przeczytać ten wiersz.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 Cudowną przyszłość oczekujemy. Wtedy poznamy, jak i my byliśmy poznani. Będziemy mieli zupełnie inne poznanie samego siebie. Zobaczymy, jak Bóg nas widział. Że w nas nie było niczego dobrego. Ile grzechów uczyniliśmy. A jednak Bóg nas utraktował jako przedmioty miłości Jego. Poznajemy, poznamy o wiele bardziej myśli. Pana I dzieła Jego na Krzyżu Golgoty. Jaką drogą rozpoznamy tą drogę, jaką Bóg szedł swoim synem, aby nas wykupić? To nas doprowadzi do uwielbienia. Będzie to dla nas równocześnie największą radością i błogoszczęśliwością, którą możemy sobie wyobrazić. 13 wiersz pokazuje nam teraz trzy takie filary chrześcijaństwa i pokazuje, że miłość jest pierwsza w tych trzech filarach. Dlaczego? Bo kiedy będziemy w niebie nie będziemy potrzebowali już wiary, bo będziemy widzieli bezpośrednio. Wir auch keine mehr, też, nie wir an Ziel też nie będziemy potrzebowali już nadziei, bo nadzieja nasza się spełni. Będziemy już na celu. Aber die Liebe Ale miłość jest jedyna z tych trzech rzeczy, która zostanie wiecznie. To znaczy, będziemy w niebie oglądali miłość Ojca do Syna. Tą, ten stosunek między nimi. Wir ale będziemy widzieli też to, że jesteśmy włączeni w ten stosunek, w ten plan Boży pełen miłości. Dzisiaj dobrze rozumiemy, że Ojciec miłował Syna od wieki, od, od zawsze, bo jego doskonałość objawiła nam się na Golgocie. Ale co jest z nami? Jeśli chodzi o nas, to w nas nie było niczego, co było godne miłości. Nic pozytywnego. Tylko wszystko, co było w nas, było godne e, nienawiści. A jednak będziemy cieszyli się z tej miłości. Tak. Tak 13 rozdział kończy się. Pokazało nam miłość Bożą. Pokazało nam, że bez miłości wszelkie, wszelkiego rodzaju działanie jest bez treściowe. Pokazało nam cechy miłości Bożej. I pokazało nam, że miłość Boża jest trwała, ona jest niezmienna. Przez te słowa Duch Boży chciał zachęcić wierzących, żeby samemu praktykować tę miłość, żeby ta miłość pokazała się później też i w ich służbie. 14, geht es um den einsatz der Gaben. Teraz czternasty rozdział w porównaniu do 12 pokazuje, jak stosować dary łaski, które opisane są w dwunastym rozdziale. Czternasty um rozdział i kontekst tego rozdziału pokazuje, że głównie tutaj dotyczy to głoszenie Słowa Bożego. Zanim to y, y, będziemy rozważali, przeczytamy pierwsze 19, 19 wierszy. Dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi nie dla ludzi, mówi lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a On w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza.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 Tak wtedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki? Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają jak piszczałka czy cytra, gdyby nie, wydały, nie wydawały tonów rozmaitych,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 Gdybym wtedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi, cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem. Taki wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. Bo jeśli się modlę mówiąc językami, duch mój się modli ale rozum mój tego nie przy, przyswaja cóż wtedy będę się modlił duchem będę się modlił rozumem będę śpiewał duchem i będę się też śpiewał rozumem bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu jakże zwykły wierny który jest obecny może rzec na twoje dziękczynienie amen skoro nie, nie rozumie co mówisz ty wprawdzie pięknie dziękujesz ale drugi się nie buduje Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Wszakże w zborze wolę powiedzieć pięć słów zrozumiałych, aby i innych pouczyć, niż dziesięć tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Wróćmy jeszcze na chwilkę do 12 rozdziału, do 31 pierwszego wiersza. Paulus Paweł jako wynik końcowy tego rozdziału wyraził pewne, zdefiniował pewne zdanie, zadanie. Mówił po, do nich, starajcie się o większe dary łaski. Więc jeśli ktoś z braci posiadał dar prowokowania, to to miał e, us, e, usilnie starać się o to, żeby ten dar był wykonywany uży, i, i no, urzeczywistniany. Paweł mówił do Tymoteusza nie zaniechaj darów i to, e, Tobie dany. Die einfach von Gott verteilt wie er will. Bóg rozdziela dary łaski tak, jak Jemu się podoba. Ale żeby dary nam dane były urzeczywistniane, jest to naszą odpowiedzialnością. <coughs> w 13 rozdzieli uczyliśmy się, że to wykonywanie musi być połączone z miłością. A w 14 wierszu, rozdziale czytamy i uczymy się, żeby te dary były używane też w odpowiedni i stosowny sposób. A, a ta droga doskonalsza, o której czytamy w 12 rozdziale 31 wierszu, to jest właśnie ta miłość, o której czytaliśmy w 13. rozdziale. To jest ta droga doskonalsza. In kapitel 13 w 13 rozdziale nie czytamy o wzywaniu, żeby miłować. Ale w XIV rozdział rozpoczyna się słowami, żeby dążyć do miłości. I mówiąc, aby usilnie e, starać się o dary duchowe, to na myśli ma duchowe oddziaływania. Więc Paweł tutaj w tym 14 rozdziale nie mówi tak bardzo o samym darze, tylko mówi o efekcie wykonywania tego daru. Co z tego wynika? Es ist auffallend, dass hier w Kapitel 14 nichts vom Heiligen Geist bardzo podpadające jest też to, że w XIV rozdziale nie czytamy nic o Duchu Świętym. Jest to bardzo dziwne. Dlaczego nie czytamy tu o Duchu Świętym? Przeczytajmy Rzymian 8 rozdział. 14 wiersz. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Krótko mówiąc, jest to rzeczą normalną i wychodzi się z tego założenia, że wierzący chrześcijanin daje się prowadzić przez Ducha Świętego. Nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, zgodnie z słowami z Koryntian 6 rozdział. Musimy się wciąż na nowo w tym ćwiczyć, aby prowadzić życie codziennie w zależności i kierownictwa przez Ducha Świętego. I jeśli nauczymy się żyć w zależności i kierownictwa Ducha Świętego w życiu codziennym, to Bóg pomoże nam też być kierowani naszych zgromadzenia przez Ducha Świętego. I jeśli Duch Boży mówi nam, żeby dążyć do tego, żeby one się urzeczywistniały, jest klar, że ich bleiben kann und darüber gehen kann. To jest to dla nas jasne, że mogę się stawić poza to oddziaływanie lub e, zaniechać je. Wenn den Lichtschalter betätige, geht das Licht aus oder jeśli przyciskam e, przycisk tego światła, to światło się włącza lub wyłącza. Ale tak nie jest z kierownictwem Ducha Świętego w naszym życiu. Kierowanie i kierownictwo Ducha Świętego w naszym życiu jest bezpośrednio połączone z naszym osobistym Zrozumienie myśli Bożych, słowa Bożego. Jeśli ja mam szczere życzenie, iść życie nasz, moje z Panem i uczyć się od niego, wtedy Pan utwierdza moje wewnętrzne przekonanie co do tych myśli. I diese Überzeugung werde ich auch nur augenblicklich haben. Das heißt, der wird mir nicht den Weg sagen für morgen übermorgen. I to oznacza, że Bóg będzie dawał mi to przekonanie i utwierdzenie w myślach Bożych dzień w dzień, nie na zapas, na kilka dni do przodu. I to powoduje, że dzień w dzień żyjemy w świadomej zależności od Niego. 14 weiter, immer Kolejną cechą podbadającą i powtarzającą się w tym rozdziale jest ciągłe powtórzenie słowa budowanie. Co to jest zbudowanie? Istnieje zasadnicze, zewnętrzne zbudowanie. Damit i mam na myśli myśli z pierwszego listu Piotra z drugiego rozdziału. Piotr mówi w tym rozdziale, że istnieje pewien dom duchowy, a my jesteśmy duchowymi kamieniami wstawionymi w tą budowlę. wir ale znamy też wewnętrzne oddziaływania tego budowania. Mianowicie, przez staranie pasterzy i nauczycieli jesteśmy osobiście i to znaczy wewnątrz tego domu duchowego budowani i wzrastamy duchowo. Więc po pierwsze, musimy w ogóle rozpoznać myśli Boże. Da wir den Musimy po drugie rozpoznać w ogóle powiązania tych wszystkich myśli Boży ze sobą. Was auf Israel, was auf die Rozróżniać epoki, co należy do Izraela, co należy do nas. Also, ist ein der Steine. Więc budowanie to jest systematyczne i kolej ko y Według kolejności nakładanie jednej warstwy zrozumienia na drugiej. Poznajemy jedną część prawdy Słowa Bożego i nakładamy na nią drugą, rozumiemy kolejną. I to w sumie tworzy we mnie jedno, jeden zdrowy obraz poznania Bożego i myśli Boży. To jest celem tego budowania i Ducha Świętego budowanie duchowe jest bardzo trudną rzeczą już list nie list tylko przypowieści mówią nam że kamienie są ciężkie i nosić piasek też jest ciężki ale zniechęcenie można powiedzieć albo niewiara ludzka jest cięższa niż obie te rzeczy jeśli chcę zająć się duchowymi sprawami, to połączone jest to z pewnym staraniem i wysiłkiem, bo z niczego nic nie zdobywamy. To nie jest tak, że z automatycznie spływa na nas po prostu jakieś olśnienie i rozumiemy w Słowo Boże. Ale będziemy jeśli chodzi o wiek nasz i, i, i no, starzenie się nasze, to automatycznie się to dzieje. Ale jeśli chodzi o budowanie duchowe, to konieczne jest, żeby każdy z nas zbierał i słuchał Słowa Bożego. Więc siedmiokrotnie w tym rozdziale czytamy o zbudowaniu i to wskazuje nam na naprawdę doskonałe budowanie duchowe. Und wir haben auch Też powtórnie występuje słowo proroctwo, prorokowanie. O ile wiem, 10 razy w tym rozdziale co nam pokazuje, jak ważne jest budowanie e, proroctwo w tym kontekście. I że proroctwo i wy wypowiadanie słów proroczych powiązane jest z naszą odpowiedzialnością. Więc mamy dążyć do miłości, Posiadać odpowiednie usposobienie. We mamy dążyć do działań duchowych. I, ale dalej mówi im, że najbardziej e, do dążenia godne jest prorokowanie. Bei der Aufzählung in 1. Korinther 12, Vers 30 ist es Redensprachen an letzter Stelle genannt. W dwunastym rozdziale dar mówienie językami jest wypowiedziany i wymieniony na ostatnim miejscu w kolejności. A dzisiaj w chrześcijaństwie nieraz mamy wrażenie, że dla niektórych jest to najważniejszą rzeczą i że po prostu myśli się, że to jest to, co najbardziej jest godne, abyś po prostu pozyskać taką umiejętność. To mówienie językami równa się tym, że słyszymy odgłosy niezrozumiałe, ale jeśli takie odgłosy są niezrozumiałe, to nikogo to nie buduje duchowo. We sollen viel mehr weissagen. Das heißt auch, dass das Weissagen durchaus auch von einem Bruder erfolgen kann, der keine Gabe als Hirty hat. Więc no to, co albo w, w pierwszym wierszu tego 14 rozdziału, do którego najbardziej zachęca, jest prorokowanie. I to wskazuje nam na to, że prorokować może też brat, który nie ma daru, na przykład pasterskiego. Jetzt zejdę in vers 2 w drugim wierszu pokazuje im pokazuje pewne przeciwstawienie, mówiąc, jeśli ktoś mówi językiem, nie, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Widzieliśmy to, czytając drugi rozdział dziejów apostolskich. Ci, którzy otrzymali ten dar, Przede wszystkim chwalili Boga. Die war, dass ihre Worte an Gott gerichtet waren. Celem tego daru było, aby skierowane słowa były do Boga. Sie also nicht menschen, Więc menschen. nie mówili dla ludzi. Sagt er hier, denn niemand versteht es, geist Dalej mówi w tym wierszu, nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Haben. W dziejach apostolskich czytaliśmy, że słuchacze tych słów wypowiedziane przez tych osób były dobrze zrozumiałe. Steht hier? Nicht. Ale to dlaczego tu czytamy, że one były niezrozumiałe? Okay. W jakim przypadku jest właśnie to niezrozumiałe? Wyobraźcie sobie wierzących, żyjących w, w Judei, man, e, hat, oder gdzie mówiono np. językiem hebrajskim lub greckim one, in language, in i ktoś e, wstał, głosząc Słowo Boże, stosując e, dar języka i mówiąc w języku chińskim. Nikt by nie zrozumiał ten język. Nikt nie rozumie taką osobę, ale w duchu mu wygłasza rzeczy tajemne. Więc ten dar mówienia językami był tylko wtedy um, przydatny, jeśli był wypowiadany w takim języku dla słuchaczy zrozumiałym. To znaczy, Das, was die Sprachen, Sprachen anging, war nicht nur so, dass es übersetzt werden musste, sondern es musste auch ausgelegt werden. Ale czytamy, że wygłaszał, rzeczy tajemne. to znaczy jeśli ktoś mówił językiem, to było to nie tylko rzeczą tłumaczenia technicznego, ale też wykładania dla słuchaczy, żeby zrozumiali myśli Boże. Dieses neue Leben in ihm ge durch den Heiligen Geist brachte das gehts vor sich und er redete Geheimnisse. Etwas, was war. Więc to nowe życie mieszkające w tej osobie działało to w nim i te słowa działane przez Ducha Świętego przekazywał słuchaczom. Kommt die in vers 3, w trzecim wierszu widzimy kolejne przeciwstawienie. Die mianowicie mówienie językami jest przeciwstawione. Um, was? Gegenübergestellt? And, tak, prorokowaniu. Mówienie językami było skierowane do ludzi, prorokowanie skierowane do Boga. Na odwrót. Na odwrót. Mhm. Teraz widzimy kilka cele, albo no, tak zamierzenia y, prorokowania słowo prorocze miało wywołać w słuchaczy zbudowanie to znaczy tym słowem miało, to słowo miało doprowadzić do ciągle lepszego zrozumienia myśli bożych Moje wewnętrzne przekonanie miało być coraz bardziej utwierdzane, aby w przypadkach, kiedy spotykamy się z ludźmi z błędnymi naukami, mogliśmy mieć utwierdzone stanowisko biblijne. Kolejnym celem prorokowania jest napomnienie, trzeci wiersz haben auch verwalten to znaczy to co uczyliśmy się musimy wiernie e, strzec musi być to dla nas znaczące aby urzeczywistniać to co nauczyliśmy się trzeci cel prorokowania jest pociecha der Glaubensweg hat immer mit Dlaczego? Bo droga wiary zawsze zawiera trudności. Schon bei widzimy to już u Abla. Und das geht durch die ganze Bibel durch. I to widzimy przez całą historię biblijną. Um. W wszelkich epokach było to samo. No, nicht, ne? Tylko raz nie. Wenn das w czacie tysiącletniego królestwa nie będzie takich trudności. Wtedy, wird, wird widerstand, die Gläubigen widerstand Wtedy biblijne zasady na tej ziemi będą priorytetem i wierzący nie będą przechodzili przez trudności. Uh, gibt. Und wir A ponieważ do dzisiaj jest to e, sprzeciwianie, które do, doświadczamy i to odrzucenie i musimy cierpieć, z tego względu potrzebujemy słowa prorocze, które przemawiają do naszych okoliczności i wciąż na nowo nas pocieszają. Takie słowa zbliżają nas do Boga, pociechy i um, zmiłowania. W czwartym wierszu mamy kolejne przeciwstawienie, mianowicie prorokowania, i um, mówienia językami. Mówi, kto językami mówi, siebie tylko buduje. Można sobie zadać pytanie, jak będzie ta osoba budowana, która mówi językami. Czy ta osoba zrozumiała to, co mówiła? I czy z tego względu służyło jemu samemu ku budowaniu? Zbudowaniu? Czy to e, wykonywanie tego daru mówienia językami e, budowało go? Nie chcę, dać, nie chcę udzielić co do tego wyjaśnienia. W każdym razie osoba wypowiadająca te słowa sama doświadczała pewnego rodzaju zbudowania ale ten, który prorokował, nie budował tylko siebie samego, ale budował duchowo wszystkich słuchaczy. To znaczy słowa, które są wypowiadane bezpośrednio z społeczności z Panem budują wszystkich, młodszych i starszych, jest słowem skierowanym dla mężczyzn, dla kobiet. Całe zgromadzenie przez proroctwa jest budowane. Więc jaki przywilej szczególny ma właśnie słowo prorocze? Teraz Paweł do nich mówi, nie mówcie już tak bardzo językami. Nie, on to nie mówi. W tej konkluzji, którą daje w piątym wierszu. On mówi, że pragnąłbym, żebyście, wy, żebyście wszyscy mówili językami. To jest dla nas jasne. Bo mówienie językami był darem Bożym. Jeśli używamy jakikolwiek darbo, że jest to zawsze dobrą rzeczą. I dlatego mówi, że chciałbym, abyście wszyscy mówili językami. Ale teraz widzimy kolejną, albo drugą perspektywę. Widzimy tą perspektywę, że Paweł chciał, że obok mówienia językami chciał, żeby wolał, żeby bardziej prorokowali. To znaczy większą wartość ma w takim razie prorokowanie. Mówi, bo większy jest ten, kto prorokuje niż ten, kto mówi językami. Co do mówienia językami widzimy pewien dodatek, Wenn ein da ist, dann auch jemand, in że dar mówienia językami mógł być wykonywany tylko wtedy, jeśli był też tłumacz also es obecny. Nicht nur ein da sein. Więc nie tylko tłumacz musiał być obecny, ale musi być Musiał być też wykładowca, nie tylko tłumacz, więc samo tłumaczenie było niewystarczalne i wtedy, jeśli ktoś nie tylko tłumaczył, ale też i wykładał, efektem tego było budowanie, jeszcze jedno słowo co do zbudowania. Budowanie jest to, co wykonuje dzisiaj, na przykład murarz. Kładzie jeden kamień obok drugiego i na drugim. Wszystko orientuje się e, według kamienia węgielnego. W taki sposób powinniśmy czytać słowo Boże. Powinniśmy czytać. W kolejności. So lesen, und und liest. Oczywiście można czytać Słowo Boże też tak, że po prostu przypadkowo otwieramy jakąś stronę i czytamy, co przypada. Eine ist es nicht. Ale to nie jest systematyczne budowanie siebie samego. Sehen, My musimy czytać w kolejności pewnie, żeby widzieć, jak e, prawdy Słowa Bożego się zazębiają. to jest ważne, i nawet kiedy wykładamy i mówimy o Słowie Bożym, musimy wyjaśniać kontekst, w którym pewne e, urywki są wypowiedziane. Heute haben wir uns Dzisiaj rano w, podczas godziny braterskiej rozmyślaliśmy o tym, jakie są cztery znaczenia Słowa świat. Jest to to samo słowo, a ma różne znaczenie słowa. Jak można to wyjaśnić? Po prostu z kontekstu, w którym słowo jest zawarte. Jest to niełatwe, z pewnością, ale Pan też i w tym chce nam pomóc, bo jest to rzeczą bardzo ważną. W szóstym wierszu widzimy, że Paweł chciałby przyjechać do Koryntu. Mówi, że wtedy mógłby mówić języka, w językach. Ale zadaje im pytanie, czy wam będzie to pożyteczne? Nie, mówi, że to nie byłoby dla was pożyteczne. Nie byłoby to dla Was pożyteczne, jeśli Jego mowa byłaby niezrozumiała. Das würde sein, wenn in redet. Byłoby to na przykład wtedy, kiedy mówiłby w słowach objawienia. To znaczy słowa, które On osobiście otrzymał jako objawienie od strony Boga. Also das eine ist, er eine offenbarung. Więc otrzymuje z jednej strony objawienie. Czytamy o tym w Koryntianie 11, że przekazuję wam to, co otrzymałem od Pana. To znaczy, to było e, pewne działanie między Panem a Pawłem. Ale teraz mówienie w objawieniach to oznaczało przekazywanie te objawienia otrzymane dalej innym. Druga sprawa tu wy, wy, wymieniona w szóstym wierszu to jest poznanie. Więc to, co rozpoznał przez słowo Boże, mógł też przekazywać innym. Mógł mówić w proroctwach. Mógł mówić w proroctwach to znaczy mające, mające Słowo pochodzące od społeczności z Panem i przekazujące im dalej auch sein, sein, eine lub nauka pod koniec szóstego wiersza. Das heißt also, zusammenhang der Gedanken Więc był w stanie przekazywać im zrozumienie kontekstowo naukowe Słowa Bożego. 7 mamy jeszcze w siódmym wierszu widzimy jeszcze kolejny obraz. Widzimy tutaj pewne martwe przedmioty, które wydawają dźwięk. Rozpoznajemy melodię tych przedmiotów przez to, że wydają różnego rodzaju dźwięku. Vers 8. W ósmym e, wierszu mówi o e, trąbie. aus dem römischen Ten obraz jest nam znany z e, armii rzymskiej. I jeśli wydawała wydawałaby dźwięk niewyraźny, to nikt z żołnierzy nie, nie zebrałby się do walki. Co to znaczy? Ten obraz mówi nam, że jeśli my mówimy, musimy też mówić zrozumiale, żeby inni to odebrali w odpowiedni sposób. Markus 4, jeszcze Marka, 4 rozdział. Czytamy o Panu Jezusie. Markus 4, rozdział, trzydziesty I w wielu takich podobieństwach zwiastował im słowo stosownie do tego, jak mogli słuchać. Tak, jak mogli je słuchać. Więc jeśli chodzi o słowa, o służby zgłoszenie słowa Bożego. Musimy wyrażać się zrozumiale. Musimy wypowiadać się zrozumiale. Musimy mówić tak, że słuchacze rozumieją nas. Nauczyciel klasy pierwszej, nie będzie uczył dzieci materiału klasy ósmej. I to pokazuje nam, braciom, jaką mamy odpowiedzialność też w tej służbie. Często w ogóle nie znamy naszych współwierzących. Często nie znamy ich okoliczności osobiste. Nie znamy ich duchowy stan. A nawet jeśli znamy, to jakie jest Słowo stosowne dla nich? Więc odczuwając taką nieświadomość albo niewiedzę, Bóg przyciąga nas w modlitwie i w zależności od Niego do Niego, żebyśmy pytali Go o odpowiednie Słowo. Ale to innych. Ale taką świadomość, niewiedzy nie i, i, i słabości wszystkich innych też zachęca do modlitwy. Żebyśmy wszyscy się modlili o odpowiednie słowo od Pana. Żeby słowa, które są mówione, były zrozumiałe. Bo inaczej nie wiemy, co jest wypowiadane. Tak czytamy w dziewiątym wierszu. Będziemy mówili na wiatr. Teraz jeszcze raz wracam do mówienia językami. Dar rzekomy, który tu i tam jest stosowany. Ten dar jest w taki sposób wykonywany, że nikt nic z tego nie rozumie. Takie niezrozumienie nie powoduje zbudowania. Bo nie jest to słowo zrozumiałe. Dziesiąty 10, 10 wiersz W dziesiątym wierszu mówi o różnych rozmaitych dźwięków lub głosów w świecie. Jede sprache die eigenart każdy język e, ma swego rodzaju szczególność. Wenn ich jetzt aber die nicht kenne, Jeś, wie, jeśli ja jednak nie znam język dany, so ich den, re, ich dem ein sein. to będę wul, w jedenastym wierszu czytamy, że dla mówiącego będę cudzoziemcem. I mówiący dla mnie, słucha, jako słuchacza, jest cudzoziemcem. To znaczy wog, w ogóle się nie porozumiewamy, nie, jesteśmy, nie możemy komunikować. Możemy takiej osobie uprzejmie podać rękę, ale komunikacja między nami jest niemożliwa. W dwunastym wierszu Paweł um, wyciąga odpowiedni wniosek. Jeśli dążymy, zabiegamy się o te dary duchowe, to mamy pamiętać o tym, aby obfitać w tych darach. Dass die gaben in der richtigen Weise zum Aus Ab dary w odpowiedni sposób były wykonywane. Wenn ich nur eine Gabe besitze ohne sie auszuüben, dann bin ich die überströbend. Wenn ktoś z nas posiada w takim razie dar i nie urzeczywistnia go nie używa go, to nie jesteśmy ofitujące w tym daze z tym darem. Aber wer sie überströmd ist, dann ist es lieber ein Gefäß was. Wird und was dann ale jeśli dar jest obfitujący, to jest to jak przedmiot albo naczynie, w które nalewamy i ciągle się z niego wylewa. Und so soll es bei uns im Leben sein. I tak ma być też w naszym życiu. Wir nicht wir nicht was? W taki sposób nie będziemy działali bezmyślnie. Z jednej wersen. strony widzieliśmy naszą odpowiedzialność. Weise zum Einsatz zu bringen. ale drugi z drugiej strony widzieliśmy naszą świętą odpowiedzialność i obowiązek, żeby to, co otrzymaliśmy w odpowiedni sposób stosować. Ich hätte zum Beispiel keinen Auftrag in Polen einen dienst zu tun, wenn nicht ein Bruder bereit wäre na przykład w moim przypadku nie miałbym w ogóle śmiałości wykonywać jakąkolwiek służbę w Polsce, jeśli nikt nie mógłby przetłumaczyć moją służbę. Ale w taki sposób możemy poza granice krajowe sobie pomagać. Trzynasty wiersz. in einer Sprache redet, kto językami mówi, niech się modli o dar wykładania ich. Więc zaistniał przypadek, pewien szczególny. Widzieliśmy kogoś wcześniej, który mówił w językach. A druga osoba była tłumaczącą, która wykładała. Zeigt, dass auch die gleiche Person sein kann. Tu widzimy, że ta sama osoba może też tłumaczyć. w in Vers 14, dass man in einer Sprache auch beten kann. W 14 wierszu dalej widzimy, że nawet w języku można albo językiem można się modlić. Paulus sagt so betet mein Geist, das heißt das neue leben in mir. Paweł mówi, że mój duch modli się, to znaczy nowe życie we mnie wypowiada albo wy myśli słowa modlitwy, ale rozum mój tego nie przysłaja. Nie muszę używać swój rozum w związku z tymi, którym służę. Jeszcze diesen Gedanken noch mal wiederholen. Vers 14. Wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Jeśli w języku mówiąc modlę się, modli się mój Duch. Das heißt, besteht ja, ach, Geist, Seel und Leib als Geschöpfe vor Gott. Jako stworzenie składamy się z Ducha, Duszy i Ciała. Aber Geist ist hier zugleich das neue Leben. Ale Duch ma na myśli tu równocześnie nowe życie w nas, den geben wird. które dane jest nam przez Ducha Świętego. Und diese, neue Leben ist aktiv, aber der ist I to nowe życie jest aktywne, ale rozum w tym przypadku jest pasywny. Ich mich nie w auf die słuchaczy nie muszę wysilać się jeśli chodzi o słuchaczy Jedzaje in vers 15 15 wierszu wypowiada Ich will beten mit dem Geist aber ich will auch beten mit meinem Verstand Chcę się modlić roz duchem ale też chcę się modlić rozumem Ich will also mein Verstand genauso einsetzen wie ich auf der einen Seite Das neue, Leben, das neue Leben in mir hervorbringen will. Więc chcę w tej samej mierze stosować mój rozum, jak też i to nowe życie, które działa we mnie. Ein ganz wichtiger punkt. Jest to bardzo ważną rzeczą. Das ist wieder der Gegensatz zu dem Licht. Jest, das Licht machen wir an oder aus Jest to znowu w przeciwieństwie do światła. Światło włączamy i wyłączamy. Aber dieser Vers zeigt uns wieder, dass es nicht so ein ale ten wiersz pokazuje nam, że w tym przypadku nie jest to takie łatwe. Lecz z jednej strony życie nowe we mnie jest w porównaniu z, albo w powiązaniu z moim rozumem. I w, w wspólnym powiązaniu działają. Nie oznacza to, że mamy wyłączyć nasz rozum. Nie, Paweł mówi, że też i rozumem chcę się modlić. Dlaczego tak mówi? To jest normalną rzeczą. To nie jest nic nieczeźwego, tylko wręcz przeciwnie. Ten sam Bóg, który dał nam ducha, dał nam też i rozum. Są to pewne ćwiczenia, które przechodzimy przed Panem. Ale widzimy, że obie rzeczy, obie strony muszą być wykonywane i działać. Ale on nie tylko chce się, chce się modlić tym nowym życiem i duchem, ale chce też Śpiewać w ten sam sposób. Das heißt, wieder das neue Leben in Verbindung mit dem Verstand. Więc znowu widzimy to nowe życie połączone z rozumem. W 16. W 16. W 16. Wierszu znowu wypowiada pewien wniosek. Wenn wir jetzt durch den Geist Gott preisen. Jeśli przez Ducha wysławiamy Boga, to znaczy wypowiadamy pewne działanie Boże przez Ducha, to jak nierozumny ma wypowiedzieć Amen, nie rozumiejąc to, co jest wypowiedziane? Jeśli wypowiadam pewne niezrozumiałe, niezdefiniowane rzeczy, to nikt nie może potwierdzić je słowem Amen. Bo słowo Amen jest pewne potwierdzenie tego, co słyszeliśmy wcześniej. Widzimy to już w Starym Testamencie, że Izraelici, Izraelici mówili słowo Amen. Ten człowiek nie wie, co mówię. Vers 17. Wiersz pokazuje nam, że może dobrze dziękujesz, pięknie dziękujesz. ist die Można powiedzieć, ogólnie, dobrze było to, co było wypowiedziane. Ale. Verstand ausgeschaltet ale rozum był wyłączony w tym przypadku, w niecześwy sposób to czynimy i z tego względu słuchacz nie pojmuje, co jest powiedziane. Umkehrschluss? Durch beten können erbauen. To znaczy też w odwrotny sposób, że modlitwą możemy budować słuchaczy przez śpiew możemy budować innych? Więc jeśli znowu odwrócimy to i sformułujemy jako pytanie do nas, kto z nas nie mógłby w takim razie budować kogoś? To znaczy każdy z nas jest w stanie budować innych. Nawet jeśli siostry, tak jak mówił, Później nie wykonują służb, służby głoszenia w zgromadzeniu, ale budowanie nie ogranicza się tylko na konkretne dary łaski, tylko każdy jest w stanie to czynić i przez ciągłe powtórzenie się tego słowa zbudowanie w tym rozdziale widzimy jak ważne dla Ducha Świętego jest właśnie to budowanie w Jest to powiązane też z odpowiednią atmosferą, która musi być w zgromadzeniu. Czy istnieje atmosfera miłości i podporządkowania się w zgromadzeniu? Wtedy występuje budowanie. My wszyscy musimy się nauczyć podporządkowania się. My wszyscy musimy zająć stanowisko podporządkowane. W 1 Koryntian 11 czytamy, że kobiety mają podporządkować się mężom aber wir männer haben auch eine gewundere christus gegenüber alle männer ihr też jesteśmy podporządkowani chrystusowi Vers 18 sagt paulus ich danke gott ich rede mehr in sprachen als ja po 17 wierszu paweł mówi że on dziękował bogu że więcej mówił językami niż wszyscy er braucht nicht ermuntert zu werden eine gnadengabe zu nutzen Pawła nikt nie musiał zachęcać, aby wykorzystać dary duchowe, które posiadał. In der Zeit hat das seine w tamtejszym czasie to miało swoje uzasadnienie. Heute haben wir mehr darauf, dass noch w dzisiejszym czasie właśnie ten dar już nie istnieje. Nie. My osobiście doszliśmy do końca e, czasu chrześcijańskiego. I znamy ten, to ciekawe miejsce w Ewangelii Jana w X rozdziale. Ludzie tam mówili, że wszystko, co Jan Chrzciciel czynił, było słuszne, ale on nie wykonywał znaki i cuda. To oznacza dla nas dzisiaj, że na końcu czasu łaski nie będzie tak, że Bóg da jeszcze jakieś cuda i będzie znowu odwracał to, żeby to wszystko potwierdzać w tej, w tej całej słabości, W tej całej słabości, tym upadku. Więc Paweł mówi tu w dziewiętnastym wierszu, że w zgromadzeniu wolał wypowiedzieć pięć słów zrozumiałych. Pięć słów. To wybrane na no, narzędzie Boże. Ten Paweł, ten, który był duchowym ojcem w Chrystusie, który był zarządcą planu Bożego, o sobie mówi, że wolał wypowiadać pięć słów. Jak bardzo musiał być zdyscyplinowany w zgromadzeniu. Są ludzie, którzy szczególną radość mają w tym, żeby ciągle gadać. Taka jest ich natura. Więc jest to rzeczą, którą trzeba widzieć bardzo neutralnie ihre Freude nie etwas zu sagen. Są znowu ludzie, którzy mają swoją radość w tym, żeby nigdy nic nie mówić. To jest też w ich naturze. Więc ci, którzy ciągle mówią, muszą się nauczyć hamować, a ci, którzy nic nie mówią, muszą się nauczyć trochę dołożyć. Paulus hatte sicherlich alle Gnadengaben Paweł z pewnością w sobie jednoczył wszelkie, wszelkiego rodzaju dary. A jednak mówi o sobie, że wolał wypowiadać tylko pięć słów. Ale Duchem Świętym, tak? Ale tego nie mówi tutaj. Mówi, że chce wypowiadać te słowa rozumem. Jeśli chodzi o Duch Święty, to widzieliśmy to w Rzymian 8. My wszyscy w codziennym życiu mamy podporządkować się pod działanie Ducha Świętego. Tutaj w tym przypadku mówi, że chce wypowiadać się rozumem. To znaczy w naszych zgromadzeniach mamy wypowiadać się i mówić w cześćwy sposób. Was ziel, Jaki was jest cel tego wszystkiego? Um zu Aby i innych pouczać. Er On sam był pouczany przez Pana. Aber das, was der Herr ihm hat, er gerne ale to, co Pan mu przekazał, chciał przekazać też i innym. Nur für, für Worte Nawet jeśli byłyby to tylko pięć słowa, Paulus miał ten Pan Paweł miał odwagę wypowiedzieć tylko pięć słów i znowu usiąść. Niż dziesięć tysięcy słów nierozumnych. Znowu widzimy tu kolejne przeciwstawienie. Jeśli chodzi o Mówienie językami i pouczanie. Dla Paweła było ważne wypowiedzieć może tylko pięć słów, ale yy, no, pouczenia. Niż wypowiadać wiele słów w języku niezrozumiałym. Tak to był dar Boży. Ale In der hat das Sinn. Ale jeśli chodzi o zbudowanie, to takie gadanie było bez sensu. zusammen. Więc streścimy te myśli jeszcze raz. Paulus hat uns deutlich gemacht den Vorteil der Weissagung gegenüber dem Sprachenreden. Paweł pokazał nam, jaka jest zaleta uh, prorokowania hmm. przed mówieniem ję z językami. Er auch gezeigt, dass wenn wir reden in der Versammlung, Pokazał po drugie, że kiedy wyrażamy się w zgromadzeniu, mamy czynić to zrozumiale. Zgromadzenie zbudowane jest wszystkich wierzących. I praktycznie ukazujemy to zgromadzenie, kiedy zgromadzamy się. we dem Herrn. Jeśli dajemy Panu całe miejsce w naszym życiu, zgodnie z tym, co czytamy w Ewangelii Mateusza 18, 20. Więc z jednej strony zadajemy sobie pytanie, kto należy do zgromadzenia? To są wszyscy wierzący czasu łaski. W tym momentalnym czasie ale zgromadzenie praktycznie ukazujemy wtedy, kiedy zgromadzamy się tylko z tymi, którzy czynią to e, według myśli Bożych i zgromadzają się do Jego imienia. Pod koniec chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na list do Efezjan, czwarty rozdział. Schreiber Dass uns Dostępne Gnadengaben gegeben sind Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Tam czytamy, że są nam dane Dary um, Apostolowie, Nauczyciele, Evangelisten i Pasterze. Das sind die Gnadengaben, die der Herr uns bis zum Ende erhält. Są to Dary Waski, które Bóg nam aż do końca czasu zachowa. Da sehen wir die ganze Liebe und Fürsorge des verherrlichten Herrn Donner. W tym widzimy też całą miłość i staranie Boże dla nas. Nawet jeśli nie posiadamy już dary łaski czasu w początku, to pod żadnym względem nie, nie mamy za mało, ale chcemy umożliwić duchowu, Duchowi Bożemu działać wśród nas i pozwolić darom działać, aby doświadczyć zbudowania. Pan chce dać nam te dary, jeśli z miłości do Niego i do wierzących jesteśmy gotów iść wiernie tą drogą. Wykonywać naszą służbę. Wtedy doświadczymy, kiedy dojdziemy do celu, jak cudownie ta głowa uwielbiona nas prowadziła. Jak często nas pocieszał, nas zbudował. Gebet na przykład przez modlitwę, durch ein Loblied, przez pieśń oder auch durch das Wort der Bau, lub przez słowo zbudowania, nawet jeśli były to tylko pięć słów.